Błękitna parasolka. Konie, na których jechaliśmy z Barbarą po kilometrowym galopie stanęły przed niewielkim ogrodzeniem białego budynku, w którym mieściła się szkoła powszechna w Opaczy, gmina Jeziorna. Właściwie powinienem napisać Jeziorna Królewska. Właśnie przez tę jeziornę leżącą nieco na południe od Warszawy szły kiedyś wojska polskie pod sam Wiedeń na spotkanie z Turkami i Kara Mustafą. Jak podaje legenda, wódz naczelny pochylił się ze swego rumaka i zapytał zgromadzonych włościan, gdzie jesteśmy. Odpowiedziano mu, że w Jeziornej, a po chwili dodano chórem, że w Jeziornej Królewskiej. Jan III uśmiechnął się podobno i odpowiedział, niech pozostanie. Tak więc nasz majątek, Łęk Pelin, niewielkie gospodarstwo 42 hektara, jak również szkoła w Opaczy i Łęgu znalazły się w tej Jeziornej Królewskiej. Patrząc na biały budynek, przed którym się zatrzymaliśmy, cieszę się na myśl, że mógłbym uczęszczać do niego do szkoły. Martwią mnie jednak dwie sprawy. Barbara miała jakieś tajne polecenie od mamy w sprawie przyjęcia mnie do tej szkoły, z czym nie bardzo się zdradzała, a ja wiedziałem, że tata proponuje dla mnie szkołę we wsi Łęg, która mieściła się znacznie bliżej naszego domu. Podzieliłem się z siostrą swymi wątpliwościami, jednak Basia z uporem powtarzała, że powinienem chodzić do szkoły, gdzie jest lepsza kadra nauczycielska. Trochę się denerwuję, że panowie nauczyciele, których przez grzeczność postanowiłem tytułować profesorami, zaproszą mnie na pogawędkę egzaminacyjną albo jakąś rozmowę wstępną. Baśka stanowczo coś przede mną taj, a ja zwyczajnie boję się takiej rozmowy. Stryj Witalis w Ćmielowie miał ze mną na lekcjach swoisty, wyszukany styl mówienia o matematyce i fizyce, nazywanej w szkole ćmielowskiej przyrodą nieożywioną. Stryj nie uczył mnie ciągłego materiału, ale wybierał zagadnienia, mawiał, rozwiążemy sobie taki, a taki problemat. Te problematy stryjowe były niezwykle ciekawe i fascynujące, ale materiał szkolny zaledwie dotykały. Dzieci włościańskie, bo stryj chłopów ćmielowskich nazywał włościanami, były ubogie w wiedzę ogólną i szkolną. Kiedyś na egzaminie do pierwszej komunii świętej w Ćmielowie ksiądz powiedział do mnie – Ty idź sobie do domu, nie będę Cię egzaminował – i wpisał mi coś do notesu, bo stopni z religii na świadectwach nie było. Tak więc poza rozmowami ze stryjem nie mam doświadczenia w dyskusji egzaminacyjnej i na samą myśl o niej boję się. Mój ojciec często mawiał do mamy, gdy działo się coś, na co nie miał wpływu. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Postanowiłem, że gdyby w tej chwili miało dojść do egzaminu, będę spokojny. Nie będę wyskakiwał z gotowymi odpowiedziami, tylko udam, że się zastanawiam, że coś kombinuję lub obliczam w pamięci. Pewne określenia jednak będą musiały pozostać stryjowe, bo innych nie znam. W szkole w końcu zauważono nasz przyjazd. Dzieci na chwilę przestały grać w piłkę i zaczęły gromadzić się koło koni. Na pytanie, czy kopią, Barbara odpowiedziała – nie, nie kopią, są dobrze wychowane, czym – wzbudziła chórmę śmiechu”. Po jakiejś chwili zbliża się do nas pan nauczyciel, młody, bardzo elegancki, lekko łysiejący i mówi – Dzień dobry dzieci, nazywam się Józef Barszcz, jestem tutaj nauczycielem. Wasza mamusia była tutaj u nas w szkole i zaproponowała przyjęcie syna do czwartej lub piątej klasy. Pan kierownik szkoły i ja chcielibyśmy z panny braciszkiem porozmawiać. Mówiąc to, nauczyciel zwraca się wyłącznie do Barbary. Jednym słowem ukartowali egzamin, uwierzyli stryjowi Witalisowi, że sobie poradzę. Ano, wola nieba, pomyślałem i zeskoczyłem z Karej wymyślnym, eleganckim zeskokiem. Wykonałem zamach nogami do tyłu, trzymając się paseczka przy szczycie siodła i znalazłem się natychmiast na ziemi, trzymając karę za uzdę. – Pięknie – powiedział pan Barszcz. – Egzamin z gimnastyki już zdałeś. – Dziękuję – odparłem, wykonując ukłon w stronę pana nauczyciela. – Idziemy do szkoły. Kobyłki pozostają jak zwykle u płota. – Panienka może braciszkowi towarzyszyć – proponuje pan Barszcz barbarze. Ta robi do mnie oko i się uśmiecha, a ja oryginalnie trzęsę się ze strachu. Kiedy jesteśmy w klasie, przybywa bardzo dystyngowana pani, jak się później dowiaduję, małżonka pana kierownika, nauczycielka religii i przyrody nieożywionej. W klasie jest piękna, duża, pokryta linoleum tablica, a zamiast ściereczki do kredy zajęcza łapka. Kredę trzymam już w ręku, gdy pani nauczycielka mówi wprost. Chłopcze, uspokój się. Przepraszam, mówię. Za chwilę będę gotów. Po prostu ja jeszcze nigdy nie zdawałem egzaminu, tłumaczę. Rozmowa z nauczycielką jest przyjemna, wprost koleżeńska, a ja zaczynam się pomalutku rozkręcać. Powiedz mi najpierw, jak masz na imię. Andrzej Waldemar jestem, odpowiadam. — Chciałabym wiedzieć, co zabieracie ze sobą w podróż i jak razem z siostrą wyjeżdżacie na przejażdżkę po okolicy — pyta nauczycielka. — Zabieramy jak najmniej — mówię. — Na koniu wszystko jest ruchome, przeszkadza. Bierzemy wyłącznie rzeczy najpotrzebniejsze — apteczkę z jodyną i bandażami, linki do zapalowania koni. — Ja pakuję uniwersalny scyzoryk, bo nóż w drodze zawsze się przydaje — Czasem bierzemy coś do jedzenia i picia, gdy droga jest dłuższa. Na kilkudniową podróż zabieramy ciepły koc, maleńki namiocik. Siostra wzięła dzisiaj termos z ciepłą herbatą, ale ofiarowaliśmy go panu Wojciechowi Odolińskiemu, który jest przyjacielem tatusia i ma małą łączkę leżącą ko naszej stodoły. W trakcie odpowiedzi zaglądam do swojej podróżnej torby, żeby o niczym nie zapomnieć. Mam jeszcze latarkę elektryczną z dobrym reflektorkiem, mówię. Siostra natomiast ma dokładną mapę terenu. Mapę wojskową, setkę oraz lornetkę pryzmatyczną i kompas. A czy mógłbyś powiedzieć, do czego służy ten termos, o którym wspomniałeś? Pada pytanie nauczycielki. Termos to takie szklane naczynie z podwójną świecącą ścianką, które zachowuje ciepło płynu, wody, herbaty, mleka. Wiem, że wewnątrz, pomiędzy ściankami jest wypompowane powietrze i przez to herbata nie stygnie. Te ścianki, co świecą, są czymś od wewnątrz pokryte. Całość owinięta jest blachą. Szklane naczynia ma korek i zakrętkę. A dlaczego ciecz w termosie nie stygnie? Pada pytanie. Zastanowiłem się chwilę, po czym odpowiadam. Ciepło to jest ruch cząstek, a przez próżnię ruch nie może się przebić i zostaje w środku w termosie. Mówisz, że ruch pozostaje w środku termosu? Przepraszam, jeśli się nie mylę, ale tak to sobie wyobrażam, mówię i patrzę na Barbarę, która parsknęła śmiechem. Przypuszczam, że z mego sformułowania o ruchu zamkniętym w butelce. Pan Barsz jednak marszczy brwi i groźnie patrzy na Barbarę. Andrzejku, twoja odpowiedź jest dobra, mimo że pytanie nie było proste. Pani nauczycielka poprosiła teraz, abym opowiedział wszystko, co wiem o swojej latarce elektrycznej. To było proste pytanie, bo niedawno wyciągnąłem od Barbary, która w przyszłym roku wybiera się na studia chemiczne, wszystko, co wiedziała na temat ogniw elektrycznych. Mówię, latarka to dość proste urządzenie. Składa się z trzech części. Najważniejsza jest żarówka ze świecącym drucikiem metalowym, przez który biegnie prąd elektryczny. Po prostu go rozgrzewa prawie do białości. Druga ważna część to ogniwa elektryczne. Tu zagrałem już terminologią stryja vitalisa. W tej latarce, wskazałem na swoją, są trzy ogniwa połączone ze sobą szeregowo plus z minusem. Nazywamy te trzy ogniwa bateryjką ogniw. Każde z ogniw ma napięcie elektryczne. To trudne dla mnie do pojęcia, ale mierzy się go woltomierzem. Cała bateria ma 4,5V, a każde ogniwo po 1,5V. W tym miejscu odpowiedział za mnie słowem nieobecny na egzaminie Stryj Vitalis. Zdziwienia jednak nie było. Trzecia bardzo ważna część, kontynuuję, to jest reflektor. Jest to blaszka o kształcie zbliżonym do stożka i charakteryzuje się specjalnym punktem. Jeśli włókno żarówki umieścimy w tym punkcie, to promienie świetlne opuszczając latarkę będą biegły po prostych, równoległych do siebie. Wiązka światła nie będzie rozbieżna, będzie skupiona. Następnie mówił za mnie już tylko Stryj Witalis, że powierzchnia reflektora pozostaje z obrotu krzywej stożkowej, zwanej parabolą, a ten punkt charakterystyczny to ogniska. Pani dyrektor podziękowała mi za te odpowiedzi i poprosiła, abym odpowiedział, ile jest 9 razy 9, 8 razy 8, 7 razy 7, 6 razy 6 i 5 razy 5. Odpowiadałem z tą samą prędkością, z jaką padały pytania. I ostatnie pytanie. Powiedz, jak zapamiętujesz tabliczkę mnożenia? To proste, mówię. Pamiętam, że dziewiątka jest pierwiastkiem z osiemdziesięciu jeden, a piątka pierwiastkiem z dwudziestu pięciu. Podziękowano mi za egzamin. Barbara miała łzę w oku. Najbardziej ją wzruszyła obracająca się krzywa stożkowa zwana parabolą, tworząca powierzchnię reflektor latarki. Andrzej Cielecki